Wibracja 49 w drodze do Domemu. Według wielu wschodnich religii na początku było OM, czyli dźwięk tworzenia. Nie był to zwykły dźwięk, lecz wibracja przesuwająca się przez cały wszechświat, zalążek nieskończonej siły życia. Z tego też powodu yoga, medytacja i inne praktyki skupiające się na świadomości opierają się na dźwięku OM. W ten sposób podążają drogą tradycji lub duchowej genealogii, lecz również traktują ten dźwięk jako transcendentalne narzędzie do połączenia się z czymś większym. Zawsze kiedy nucę Om, czuję, jak wibracja spokoju przesuwa się przez sedno mojej istoty. Czuję, że śpiewam pieśni stworzenia i składam hołd wszystkim wielkim starożytnym mędrcom i duchowym nauczycielom którzy odeszli na długo przed moim przyjściem na świat. Mantra OM jest również stosowana jako początek i zakończenie wszystkich świętych duchowych nauk wschodu, w tym Wedy i Upanishady, dwóch najważniejszych hinduskich zbiorów pisma religijno-filozoficznych. Na poważnie zainteresowałem się mantrą kilka lat temu. Po kilkukrotnym pobycie w Indiach w celu doskonalenia jogi i medytacji zacząłem prawdziwie harmonizować się z dźwiękiem OM. Kiedy śpiewamy ten dźwięk, na pewnym poziomie przyznajemy, że jesteśmy częścią większego obrazu życia. Wibracja na dziś Dzisiaj czas na mantrę OM. Kiedy śpiewasz OM, wnikasz w płynącą w tobie wibrację wszechświata i łączysz się ze wszystkim. Wszystkimi oraz z każdą przestrzenią, która była, jest i kiedykolwiek będzie. Kiedy śpiewasz om, twoje czakry wirują i otwierają twoje boskie połączenia, a twoja osobista wibracja wznosi się na iście boski poziom. Kiedy śpiewasz om, ponownie wkraczasz w niebiosa i tworzysz niebo na ziemi. Weź głęboki oddech i zaśpiewaj, om. Przedłużaj dźwięk, jak długo chcesz. Poczuj połączenie z wszystkim, co istniało, co jest i co będzie. Aby ułatwić sobie zadania, możesz najpierw poćwiczyć swoje OM w aucie lub wszędzie tam, gdzie będzie ci wygodnie. Ja wyśpiewuję swoje OM w drodze na zajęcia jogi, w drodze do pracy i do domu. W ten sposób łączę swoje fizyczne ja z energią i tworzę wibracyjną jedność. Podziel się wibracją OM jest wibracją jedności.